Podcast Real Karta Polaka, odcinek siódmy. Cześć moi drodzy, jak się macie? Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Piotr. Wiecie jaka jest najcenniejsza rzecz na świecie? Jest jedna rzecz na świecie która jest najbardziej wartościowa. To jest czas. Czas na kochanie, czas na życie. Od momentu, gdy się rodzimy, zaczynamy umierać. To nie jest łatwe, ale tak jest. Powtórzę to jeszcze raz. Od momentu, gdy się rodzimy, zaczynamy umierać. Czasami szybciej, czasami wolniej. Jak wiele sekund, minut tracimy każdego dnia na robienie rzeczy, które nawet o krok nie zbliżają nas do tego, co chcemy osiągnąć, do naszych aspiracji, do naszych pragnień. Jak wiele razy po całym dniu pomyślałeś, czy dziś osiągnąłem mój cel? Zapisuj swoje cele każdego dnia. To mogą być tylko dwa cele. To może być tylko jeden cel. Jeśli możesz osiągnąć ten cel, to więcej niż strata kolejnego dnia. Żyjesz i osiągasz to, czego pragniesz. Nieważne, czy twój cel jest mały czy duży. Ważne, że go masz Wyobraź sobie Siebie, gdy dochodzisz do celu Gdy niszczysz wszystkie przeciwieństwa Wszystko, co było na twojej drodze Jest nieważne Pokonałeś to Jesteś u celu Widzisz to? Twój cel jest przed tobą Cholera, mam to! Było ciężko było trudno, to była daleka droga Ale wreszcie to mam Jestem tu, jestem gdzie chciałem być Jest początek roku, ludzie robią różne postanowienia Najczęściej na przykład, że będą chodzić na siłownię Dobra, pierwszy tydzień, doskonale, jest świetnie Drugi tydzień już nie jesteś tak podniecony, ale jest okej. Okay. Nadal chodzisz. Trzeci tydzień. Szukasz wymówek, żeby nie iść. Tydzień czwarty. Poddajesz się. Myślę, że jakieś 80% ludzi tak robi. Jeśli chcemy coś osiągnąć, z reguły pojawia się bardzo dużo przeciwności, dużo przeszkód, różnych przeszkód. Jeśli pomyślisz tak, cholera, tego nie da się zrobić, napotkałem przeszkody. Poddaję się. Owszem, czasami zdarzają się przeszkody, których nie można od razu pokonać. Trzeba próbować Z jednej strony, z drugiej strony Czasami przegrasz Ale to czyni cię Tylko mocniejszym To, że czasami przegrasz Nie znaczy, że się poddajesz To jest właśnie Ciężka praca Ciężka praca I świadomość, że chcesz Coś osiągnąć Ludzie zawsze Powiedzą ci Tego się nie da zrobić. To się nie uda. Nie dasz rady. Wiesz dlaczego? Oni się boją. Boją się, że nigdy tak do końca nie spróbowali. Boją się, że jeśli ty to zrobisz, to pokażesz im, że można i wyjdą na głupców i leni. Pamiętaj, to ile pracy w coś włożysz Da nagrodę, którą otrzymasz Im więcej włożysz, tym więcej dostaniesz Jakie masz prawo narzekać, jeśli nie dajesz z siebie wszystkiego? Jedyny sposób, żeby osiągnąć to, co chcesz To włożyć w to tyle wysiłku, żeby zasłużyć na to żeby zasłużyć na to, czego chcesz Ludzie obwiniają wszystko i wszystkich dookoła Winisz przyjaciół, rodzinę, wszystkich dookoła Za to, że wpływają na twoje decyzje Ale przecież to ty podejmujesz te decyzje To, gdzie teraz jesteś Jest właśnie skutkiem twoich decyzji Ludzie mogą mówić, mogą chcieć wpłynąć na ciebie ale to ty podejmujesz decyzję. Ty odpowiadasz za wszystko, co się z tobą dzieje. Jeśli coś ma się wydarzyć, niech to zależy ode mnie. Możesz zmienić swój cel w rzeczywistość. Możesz dojść tam, gdzie chcesz. Jeśli się uprzesz, jeśli się zaweźmiesz, wszystko jest możliwe. Nie poddawaj się, bo cała praca, którą wykonałeś do tej pory, pójdzie na marne Zmarnujesz wszystko Nie poddawaj się, nie przestawaj marzyć Marzenia czyją, że żyjesz naprawdę Aleks przysłał mi nagranie Pochwalił się, że już odbył rozmowę z konsulem Już ma kartę Polaka Posłuchajcie, co powiedział. Cześć, Piotr. Znowu mówię do Ciebie, Alex z Białorusi. Jeżeli pamiętasz, przysłałam Tobie swoje nagranie, w którym mówiłam, że 12 września był zapisany na rozmowę z konsulem w sprawie karty Polaka. Chcę Ci powiedzieć, że wszystko przeszło skutecznie. Ten dzień był pomyślny dla mnie. Na rozmowę z Panem konsulem opowiadałam trochę o siebie. Pan konsul zadał tylko dwa pytania, skąd ja znam język polski i dlaczego mnie karta Polaka. I tyle, nic więcej. Za tym powiedział, że muszę przyjść za kartę 21 listopada. Nie mógł nawet sobie tego wyobrazić. Do samochodu szedłem bardzo szczęśliwy. Przed rozmową nawet nie przypuszczałem sobie, że będę tak łatwo, ale wszystko udało mi się. Jeszcze chcę powiedzieć, że 15 września ja ze swoją żoną jedziemy do Polski. Zaplanowaliśmy sobie takie niewielkie wakacje. Chcemy odwiedzić kilku miast. Tam Kraków, Łódź, Poznań, Gniezno, Gdańsk, Toruń, no i oczywiście Warszawa. No i na końcu chcę podziękować Tobie za Twoje podcasty. Bardzo pomagli mi w nauce polskiego. Życzę Ci powodzenia, wszystkiego najlepszego. Pa! Brawo, Alex, Doskonale! Pokonałeś kolejną trudność. To już za Tobą. Teraz kolejne cele. Dzięki. Dzięki za, za Twoje nagranie. Zapraszam Was do przysyłania swoich nagrań. Przysyłajcie nagrania, opowiadajcie. Jak było podczas rozmowy? Czy udało się wam dostać kartę Polaka? Jakie były wasze doświadczenia? Wasze doświadczenia są bardzo ważne dla innych. To pomaga innym. Jeśli widzimy, że ktoś przeszedł już tę drogę, to nam również się uda. Wierzymy w to. Jeśli ktoś mógł, ja też mogę. Nie ma innej możliwości. Moi drodzy, jeśli potrzebujecie pomocy w nauce, szukacie informacji na temat Polski, polskiej historii, tradycji, kultury, to przygotowałem dla Was kurs. Wchodźcie na stronę realkartapolaka.com i korzystajcie z kursu. To wszystko na dziś. Życzę wszystkim powodzenia. Życzę wszystkim dojścia do celu, który sobie określiliście. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa pa! Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.